Kochani, z 14 na 15 kwietnia 1912 roku wielka katastrofa. Pamiętamy jak zatopienie Titanica. Ponad 1500 ofiar tej katastrofy. Drugie 1500 ludzi zostało uratowanych. W Szalupach uratowali się, ale też ludzie w, po, w pojedynczej grupki ratowały się dlatego, że ludzie skupiali się w dwójki. Co jest ciekawe, że ci, którzy byli najczęściej przeżyli tą katastrofę. Wiecie, postanowiono zapytać, w jaki sposób to się stało tych ludzi. I ci ludzie mówią tak, kiedy pływaliśmy w tej wodzie, ta woda miała 1-2 stopnie, raz po raz zachęcaliśmy się do tego, że damy radę, że damy radę. Ci ludzie wytrzymywali dwa razy dłużej niż ludzie, którzy pojedynczo wpadli do tej wody. Niesamowite. I dzisiaj chciałbym mówić o tym, abyśmy stawali się ludźmi zachęty. Ja pamiętam kazanie pastora Jacka, wygłoszone 28 października 2015 roku, w temacie zachęty. Ja myślę, że to jest taki temat, który w Kościele powinien bardzo często wracać, który ciągle powinien gdzieś tam być odnawiany, tak żebyśmy my jako ludzie zdali sobie sprawę, jak ważnym puzzlem, jak ważnym elementem jesteśmy w tej całej Bożej układance, która jest zwana Kościołem. Ty i ja w swoim życiu potrzebujemy zachęty. Amen? Amen? Jeśli przeżyłeś w swoim życiu przynajmniej 30 lat, to zdajesz sobie sprawę z tego, że życie nie jest proste. Życie bywa proste, ale zazwyczaj jest skomplikowane. I idąc przez to życie, potrzebujemy ciągle i ciągle i ciągle i ciągle potrzebujemy kogoś, kto będzie nas inspirował. To nigdy nie jest jedna osoba. Ja mówię tutaj o grupie osób, o wielu ludziach. I tak myśląc sobie o każdej grupie społecznej na tym świecie, ostatnio mówiłem to o szacunku, dzisiaj to powiem w temacie zachęty, wydaje mi się, że my chrześcijanie powinniśmy być numer jeden, jeśli chodzi o zachętę. Powinniśmy być numer jeden. I wiecie, co jest ciekawe? Słowo zachęcać to jest greckie słowo paraklesin. I tu jest bardzo wiele błędów, niedomówień, bo to słowo paraklesin oznacza dodawać odwagi, dodawać otuchy, ośmielać, pobudzać, i to jest definicja słowa zachęcać. To jest coś takiego, żeby powiedzieć coś pozytywnego o kimś, ale nie do drugiej osoby. Do tej, która wiecie jest gdzieś obok, a ta osoba tego nie usłyszy. Ale powiedzieć konkretnie do tego człowieka. Słuchaj, Andrzej, jesteś spoko gość. Tak, żeby ta osoba to usłyszała. I to jest zachęta. To jest zachęta. Biblia nam dała niesamowitą, posta niesamowitą postać, Wiecie, którą się, ja się ostatnio bardzo mocno jaram? Bardzo mocno mnie zachęca ta postać. Ona jest niesamowitą inspiracją dla ludzi, z którymi ta osoba funkcjonowała. Od tej osoby możemy w dzisiejszych czasach bardzo dużo się uczyć, jeśli będziemy chcieli. I chciałbym, abyś dzisiaj po tym kazaniu stawał się właśnie takim człowiekiem, chciałbym się stawać takim człowiekiem, jakim był Barnaba. Barnaba, dzieje apostolskie, 4 rozdział, 36 werset. I tak Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada syn pocieszenia, Lewita, rodem z Cypru. A więc słuchajcie, mamy człowieka, który nazywa się Józef. I przychodzą apostołowie, patrzą na tego Józefa i mówią tak, słuchaj, Józef, ty już nie będziesz od dzisiaj Józef, będziesz Barnaba. Dlaczego? A no dlatego, że kiedy apostołowie na niego patrzyli, to mówili tak, to jest chodząca inspiracja, jego, jego spotykasz i przestajesz mieć doła. Macie takich ludzi? Fajnie by było, gdybyśmy w życiu mieli takich ludzi. Pamiętam historię, jak Bill Hybes, pastor kościoła Willow Creek w Stanach Zjednoczonych, jeśli czytałeś taką książkę jak Potęga Bożego Szeptu, to powinieneś tego człowieka kojarzyć. I on pojechał kiedyś na rejs, pływał łódką, łowił ryby, jak co po niektórzy tutaj wśród nas. I na tym rejsie spotkał Johna Maxwella. Kojarzymy? John Maxwell? To jest kolejny gigant, jeśli chodzi o przywództwo na świecie kolejny gigant. I kiedy Bill Hypes wraca z tego rejsu do swojego domu, to jego żona mówi tak, słuchaj Bill, na tym rejsie na 100% był z tobą John Maxwell. A on mówi, skąd wiesz? Bo jesteś tak zainspirowany, że zaraz mi się tu rozlecisz. Moja żona chyba wie, o czym mówię, bo kiedy czasami wracam od pewnych ludzi, to naprawdę mam uczucie, że chciałbym się rozpaść, jestem tak zainspirowany. I są tacy ludzie, którzy są, którzy są tato, taką inspiracją, że jeśli przychodzisz do nich, to zachęta, która płynie z ich łus, z ich postawy względem Ciebie, jest czymś niesamowicie inspirującym. Amen? Dobrze dla Twojego rozwoju, dobrze jest dla Ciebie, jeśli będziesz otaczał się takimi ludźmi, jeśli będziesz zabiegał o to, aby mieć znajomość z takimi ludźmi. O to czasami trzeba zabiegać. I chcę Ci coś powiedzieć. Chciałbym być taką osobą, ale chciałbym też, żebyś Ty był taką osobą. Wracając do Barnaby, chciałbym przeanalizować tą postać dzisiaj tak bardziej dokładnie. Po pierwsze, bycie człowiekiem hojnym zachęca innych. Barnaba był hojnym człowiekiem. Skąd to wiemy? Biblia mówi o tym 36-37 werset 4 rozdziału dziejów apostolskich. I tak Józef nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada syn pocieszenia, lewita rodem z Cypru, sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów. A więc Barnaba miał rolę, którą postanawia sprzedać, przynosi pieniądze, wiecie, w takiej hojności, pieniądze pod stopę apostołów, którzy, kochani, wiedzieli, co mają z tymi pieniędzmi robić. Którzy wiedzieli, komu pomóc, a komu nie pomagać. To jest bardzo ważne. To był człowiek niesamowicie hojny. Pamiętaj, ile kroć jesteś hojny, inspirujesz innych ludzi. Ile kroć jesteś hojny, inspirujesz innych ludzi i ich zachęcasz. Amen. My mamy w polskiej mentalności tak troszeczkę słabo poukładane. Bo nam się wydaje, że my musimy być hojni, mamy wręcz taki nakaz, kiedy ludzie na przykład mają urodziny. Kiedy ludzie mają urodziny w Polsce, to to jest takie normalne, że kupujemy prezent i dajemy tej osobie. I to jest normalne. Dobrze myślisz, to jest normalne. Zachęta i hojność polega na tym, że będziesz hojny względem ludzi bez okazji. To znaczy, nie będziesz czekał na urodziny, Majki, Tomka, Łukasza czy cały rok, tylko będziesz hojny względem niego, pomimo tego, że być może on wcale nie ma żadnej uroczystości dzisiaj. Rozumiemy to? Pamiętam pewien znajomy opowiadał mi o kościele w Parczewie, taka wioska. Tam budowano kościół. Budowano tam kościół i słuchajcie, ludzie, żeby zbudować ten budynek, ludzie z kościoła Sprzedawali swoje własne samochody, zrobili taką akcję, sprzedam samochód. Sprzedam samochód, żeby wybudować kościół. I wybudowali kościół. I wiecie, to jest hojność, która według mnie miażdży. To jest ho hojność, która inspiruje. Znaczy, ja akurat auto rozbiłem, <ścoughs> także ja bym nie miał co sprzedać teraz. Ale pomyśl teraz. Czy byłbyś w stanie sprzedać swój samochód po to tylko, żeby ten kościół mógł wzrastać? Dla mnie to jest miażdżące. Dla mnie to jest, wiecie, to jest hojność, która ma wpływ. To jest hojność, która ma wpływ. Bądźmy hojnymi ludźmi, bo hojność inspiruje. Możesz zrezygnować z jednego koszyka w Biedronce tylko po to, aby pobłogosławić jakąś osobę, która jest dzisiaj tutaj w kościele. Jestem tego pewien na 100%, że dzisiaj w tym kościele jest jakaś osoba, która podczas modlitwy modliła się takimi słowami. Panie, potrzebuję pieniędzy, żeby przeżyć kolejny tydzień. I bycie hojnym to znaczy pytać się Ducha Świętego o to, Panie, może dzisiaj na zgromadzeniu jest ktoś, ja mam więcej, może mógłbym komuś dać. Zrezygnuję z tego koszyka w biedronce, ale dam kopertę jakiemuś innemu bratu, ten brat... Daj tej potrzebującej osobie. wiecie, co to jest wtedy? To jest świadectwo, że Pan Bóg nie działa tylko w wielkich rzeczach, ale działa w tych małych, tych małych, naszych codziennych, wiecie, życiowych potrzebach. A więc bycie hojnym zachęca. Kolejna rzecz. Bycie człowiekiem wierzącym w innych ludzi zachęca. Dzieje apostolskie, 9 rozdział, werset od 26 do 27. Jest tu mowa... O Saulu. Kim był Saul? Wiem, wiem, wszyscy, no wiemy, kim był Saul, ale przypomnę. Saul w Nowym Testamencie to był jeden z największych prześladowców Kościoła. On był szefem wszystkich, którzy prześladowali Kościół. To był wykształcony faryzeusz, to był człowiek niesamowicie światły, niesamowicie inteligentny, niesamowicie religijny. Kiedy się na niego patrzyło, to był człowiek, wiecie, taki chodzący okaz pobożności. Jedzie sobie ten Saul, jedzie sobie na koniu prześladować Kościół dalej. W pewnym momencie przymawia do niego Chrystus. W rezultacie Saul się nawraca, skracam bardzo mocno. Zmienia się jego imię z Saula na Paweł i w ten sposób mamy największego apostoła w historii świata. Największego apostoła w historii świata. Paweł, który napisał ponad połowę Nowego Testamentu. Teraz widzimy efekt finalny, ale przenieśmy się do czasów tamtych i zobaczymy, że Saul kiedyś musiał i próbował dostać się do grona, do grona apostołów. Wow! To oni go nie wzięli z automatu? Nie wzięli go z automatu. Musiał zabiegać o to. Wiecie, my często myślimy tak, przychodzi ktoś do kościoła i mówimy, tak, tak, panie, dla nas przeszłość nie ma żadnego znaczenia, no ale wiesz, kim on jest. Przeszłość pływa na nas, stajemy się podejrzliwi, i musimy być ostrożni względem pewnych rzeczy. I apostołowie byli ostrożni względem pewnych rzeczy. Byli ostrożni, jeśli chodzi o Saula. I zobaczmy, co się dzieje. 9 rozdział, 26 werset. A gdy przybył do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów, ale nie wszyscy, zauważcie, nie niektórzy. Wszyscy, wszyscy się go bali, nie wierząc, że jest uczniem. Z całej tej historii wynika, że to jest logiczne. Lecz Barnaba. I tutaj chciałbym się na chwilę zatrzymać. Lecz Barnaba. To słowo lecz w Biblii zawsze oddziela przeciętność od czegoś wielkiego. Słowo lecz w Biblii zawsze oddziela przeciętność od czegoś wielkiego. Popatrzmy na Jozuego. Jozue mówi tak, do, do ludu Izraela mówi tak. Jeśli chcecie służyć Panu, Służcie. Jeśli nie, to nie. I co teraz? Lecz ja i mój dom służyć będziemy Panu. Lecz zawsze oddziela przeciętność od czegoś, co jest wielkie w Biblii. Niesamowite. I teraz słuchajmy. Lecz Barnaba zabrał go, zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze ujrzał Pana i że do niego mówił, jak w Damaszku nauczał śmiało w imieniu Jezusa. Zobaczmy, pojawił się Barnaba, który zaufał Saulowi, który przyprowadził go do, do apostołów i mówi, tak, to jest człowiek wierzący. To jest człowiek, który śmiało, śmiało naucza. To jest człowiek totalnie przemieniony. Wow. Ludzie zachęty wierzą w innych, pomimo tego, że nikt inny w nich nie wierzy. Pomimo tego, że nikt inny w nich nie wierzy. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale Bóg nie ma w zwyczaju wybierania doskonałych ludzi, aby stawiać ich na najwyższej platformie, aby mieli wpływ na, wiecie, na, naj, na największe kraje, na nasz, na nasz kraj. W kontekście chrześcijaństwa oczywiście. Bóg zawsze bierze zwykłych ludzi, urodzonych gdzieś w koziej i wólce, i stawia ich w miejscu, gdzie mają największy wpływ na kraj, w którym są. I to jest Boży sposób działania. To jest Boży sposób funkcjonowania. Żeby nikt nie miał wątpliwości, że to, co się dzieje przez tego człowieka, to nic innego jak Boże działanie, a nie Jego zasługa. I to jest Boży sposób działania. Amen? I Bóg potrzebuje takich ludzi, którzy będą wyłapywać to, czego inni nie zobaczą. Inwestować w to, wprowadzać to, aby ci ludzie mogli rozwijać swój potencjał. Wiecie, kiedy pięć lat temu ja oddawałem swoje życie Chrystusowi i ktoś stanąłby obok mnie i powiedział mi, Marcin, słuchaj, za pięć lat będziesz w takim i w takim miejscu. Ja bym prawdopodobnie popatrzył na niego i bym powiedział, stuknij się w głowę. A ci, którzy stali obok mnie i by to słyszeli, to prawdopodobnie by powiedzieli ty, ale fałszywy prorok. Bóg ciągle stawia obok mnie ludzi, którzy wierzą we mnie bardziej niż ja w siebie. I Bóg obok ciebie stawia ludzi w twoim życiu, którzy wierzą w ciebie bardziej niż ty w siebie sam. Może stać się takim człowiekiem, który będzie wierzył w innych ludzi. Amen? Przypomina mi się taka historia C.S. Louisa życie człowieka? C.S. Lewis, autor opowieści w Narni. I tutaj kolejny gigant, który się, z którym się, wiecie, skumplowali, Tolkien. Ten od Hobbitów i Władcy Pierścienia. Ja generalnie nie lubię gościa. E, może nie gościa, nie lubię tego tematu. Nie lubię, nie lubię tych Hobbitów. Ale co jest, co jest ciekawe? Tolkien był człowiekiem, który przyprowadził C.S. Lewis'a do Chrystusa. C.S. Lewis Gigant. Geniusz. Tolkien okazuje się, że geniusz. Może Ci się nie spodobać, co teraz powiem, ale to powiem. Wiecie dlaczego, dlaczego to tak jest, że, że Bóg nam stawia takich ludzi w, nasz, w miejscu, w tym samym miejscu, w którym my jesteśmy? Bo tylko geniusz jest w stanie przyprowadzić drugiego geniusza do Chrystusa. Tylko były alkoholik przyprowadzi alkoholika do Chrystusa. To będzie najczęstsze. Kiedy Spotykacie ludzi, którzy na przykład wyszli z alkoholizmu i dzisiaj wierzą w Chrystusa, to najczęściej ten, kto go przeprowadził, to był właśnie jakiś człowiek, który kiedyś z tego alkoholizmu wyszedł. Amen? Kiedy C.S. Lewis spotyka Tolkiena, to Tolkien jest w najgorszym momencie swojego życia. Przestał pisać, skończył na pierwszej czy drugiej książce, skończył pisać i mówi, ja już więcej nie będę pisał. I C.S. Lewis od tego momentu zaczyna go inspirować, zaczyna go zachęcać. I to trwa kilka lat, ale w końcu Tolkien mówi tak, słuchaj, przez tyle lat mnie zachęcałeś, wezmę, napiszę jeszcze jedną książkę. I piszę nie tylko jedną, ale piszę kolejnych kilka książek. Ogromny sukces. Ale obok siebie pojawiły się dwie osoby, które nawzajem się inspirowały, które nawzajem się zachęcały. Potrzebujemy ludzi, którzy będą w nas wierzyć, potrzebujemy ludzi obok nas, którzy będą stać i mówić, możesz to zrobić. Amen? Jeśli chcesz służyć Bogu, jeśli idziesz za Bogiem, to będą momenty i będzie ich wiele, kiedy będziesz chciał się totalnie poddać i stwierdzić, że to nie jest dla Ciebie. I to też Ci się może nie spodobać, ale to powiem. To jest normalne. To jest normalne. I wtedy potrzebujesz ludzi, że jeśli do nich napiszesz, to oni nie napiszą Ci, nie, masz rację, daj sobie spokój, w ogóle zainwestuj w chomiki, zacznij je hodować. Nie, potrzebujemy ludzi, którzy będą nas inspirować. Tacy ludzie nam wytłumaczą, w jakiej pozycji dzisiaj jesteśmy, w jakim miejscu się znajdujemy, uwierzą w nas i będą siać wiarę w nasze życie. Jeśli jesteś w swoim życiu w trudnym momencie i spotykasz pseudoprzyjaciół, którzy nie sieją wiary w twoje życie, ale sieją zgorzknienie, sieją jeszcze większy zamęt, to chcę ci powiedzieć, to to nie jest dobra osoba dla ciebie. To to nie jest dobra osoba dla ciebie. Człowiek zachętny, zawsze będzie siał wiarę w twoje życie. On zawsze będzie cię... Pod podbudowywał, będzie ci nakręcał, pozytywnie nakręcał. Tak jak tutaj siedzimy, każdy z nas dostał od Pana Boga fantastyczny plan. Amen? Amen. Ale chcę Ci powiedzieć, ten fantastyczny plan nie wykona się w Twoim życiu, jeśli nie zrozumiesz, że ludzie wkoło Ciebie, których Bóg postawił wkoło Ciebie, są po to, aby Ci pomóc. Przypomina mi się taki anonimowy cytat. Słuchajcie uważnie. Ilekroć widzisz żółwia, który stoi na słupku od płotu, to bądź świadomy, że on sam tam nie wszedł. To jest bardzo mądra myśl. Bo czy tego chcesz, czy tego nie chcesz, to jesteś produktem innych ludzi. Jesteś produktem innych ludzi, których Bóg stawiał obok Ciebie, aby pomóc Ci, abyś mógł rozkwitać, abyś mógł się uczyć pewnych rzeczy, aby czasami mogli wpłynąć na Twoje życie, na Twoje postawy, aby czasami oni zachęcili Cię, ale jesteś produktem innych ludzi. Jeśli chcesz być samotnym miejscem w chrześcijaństwie, spoko. Spoko, nie ma problemu, ale za jakiś czas będziemy Cię oglądać na cmentarzu, na duchowym cmentarzu, który jest bardzo wielki. I to jest cmentarz pod nazwą Myślałem, że wiem lepiej. Znam mnóstwo ludzi, którzy są dzisiaj daleko od Boga tylko z jednego powodu. Po co mi Kościół? Ja wiem lepiej. Po co mi mądrzy ludzie wokół mnie? Ja wiem lepiej. Poradzę sobie, dam radę. Źle się to kończy. Mnie zawsze inspirują ludzie, tacy, którzy stają w takiej postawie, wiem, że nic nie wiem Fajnie, że jesteś, fajnie, cześć, jestem Marcin, ja jestem, ja jestem Eugeniusz. Fajnie, nieważne na jakim, w jakim jesteśmy wieku, nieważne na jakim poziomie jesteśmy, ale ty i ja możemy się od siebie nawzajem czegoś nauczyć. Jeśli wydaje ci się, że są osób, od których nie jesteś w stanie się niczego nauczyć, to chcę ci powiedzieć, że jesteś w błędzie. Jesteś w ogromnym błędzie. Zawsze jest coś, czego możesz się nauczyć od drugiego człowieka, kimkolwiek on jest i na jakim poziomie by nie był. Amen. Okej, okay, kolejna rzecz, jeśli chodzi o Barnabę. I tu jest klucz do tego, aby stać się człowiekiem zachęty. Bycie człowiekiem pełnym ducha zachęca. Bycie człowiekiem pełnym ducha zachęca. Mnie zawsze inspirują ludzie, którzy żyją blisko Boga. To jest wyczuwalne. Wiecie, i to się czuje. Uwielbiam siedzieć obok takich ludzi, uwielbiam słuchać takich ludzi, którzy opowiadają o tym, co Bóg im pokazał w Bożym Słowie, którzy opowiadają o swoich spotkaniach z Bogiem. To jest zawsze dla mnie inspirujące. Kiedy popatrzymy na Barnabę, to Barnaba w Dziejach Apostolskich w 11 rozdziale, w 20 wersecie, Biblia mówi tak, od 20 będę czytał. Niektórzy z nich byli cypryjczykami i cyrynejczykami. Ci, gdy przyszli do Antiochii, zwracali się również do Greków, głosząc dobrą nowinę o Panu Jezusie.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 Nie jesteś w stanie inspirować nikogo dookoła siebie, jeśli nie jesteś podłączony do tego, który nazywany jest w Biblii pocieszycielem. Nie jesteś w stanie inspirować nikogo, jeśli nie będziesz podłączony do Ducha Świętego. Chrystus powiedział, że kiedy przyjdzie Duch Święty, to On będzie pocieszycielem. On jest pocieszycielem. Duch Święty nie jest tym, który cię dołuje. Duch Święty nie przyjdzie w twój najlepszy dla ciebie dzień, i mnie powie tak, słuchaj, ty, a z tego ty się w ogóle tak cieszysz? Daj sobie na wstrzymanie. Może pokory trochę. Duch Święty taki nie jest. Pamiętam, kiedy Duch Święty musiał mnie skorygować inaczej. Ja ciągle pamiętam i ciągle jestem w tym, że kiedy Pan Bóg, a dokładnie Duch Święty, przychodzi, aby mnie skorygować, czasami to są chore rzeczy i nawet kiedy są to trudne słowa, to z inspiracji Ducha Świętego to zawsze wypływa zachęta bo Duch Święty zawsze pociesza. Jeśli masz relację z Duchem Świętym, jeśli jesteś blisko w relacji z Bogiem, to w tym momencie skutkiem ubocznym jest bycie zachętą. Amen? Amen. A więc jeśli nie zachęcasz, to przybliż się do Boga. I Barnaba Biblia mówi, że to był człowiek, który był mężem dobrym. Niesamowite. To jest jedyna osoba poza Chrystusem w Biblii, która została nazwana mężem dobrym. Dlaczego została tak nazwana? Co to znaczy być mężem dobrym? To znaczy być osobą o dobrym charakterze. Druga rzecz, o której mówi Biblia, to była osoba, która była pełna ducha. A jeśli jesteś pełen ducha, to jesteś pełen wiary. A jeśli jesteś pełen wiary, to jesteś niesamowicie inspirującym człowiekiem, niesamowicie zachęcającym człowiekiem, bo jeśli przebywasz wśród ludzi wiary, jeśli naprawdę przebywasz wśród ludzi wiary, to tam zawsze płynie zachęta. Kiedy spotykasz się z Duchem Świętym, to zawsze jesteś pocieszony. A co robi człowiek pocieszony? Pociesza innych. Co robi człowiek zachęcony? Zachęca innych. A więc to jest cały klucz. Brak zachęty w twoim życiu to jest często brak bliskiej relacji z Bogiem. Możesz sobie pomyśleć, uh -huh, uh -huh, ciekawe, uh -huh. Tylko pomyśl, w jakim punkcie swojego życia jesteś. No właśnie. W pierwszej księdze Samuela w rozdziale 30 i w szóstym wersecie czytamy taką sytuację. Pierwsza Samuela, rozdział 30, szósty werset. Czytamy, kiedy Dawid nie był w dobrym stanie psychicznym. Generalnie chciano go ukamieniować. Chcieli go zabić ze względu na nieudaną bitwę. I Biblia mówi tak. Dawid znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie, gdyż lud zamierzał go ukamieniować. Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu straty swoich synów i córek. Lecz Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu w swoim Bogu. Wow, aleluja Ła! Wow. Cały lud chce Dawida ukamieniować, a co robi Dawid? Jedno zdanie. Pokłada zaufanie Panu. Wiecie, to tak jakby coś w stylu przychodzi Marcin do kościoła, wszyscy chcą go ukamieniować, ale Marcin się tym nie przejmuje. Marcin ufa Panu. Wow! To znaczy, że Dawid nie pisał na Facebooku jakiegoś smutnego posta i nikt mu go nie lajkował i nie miał 53 lajków w ciągu trzech dni po to, żeby się lepiej poczuć? Co robi Dawid? Ja bym pewnie tak zrobił. Ale co robi Dawid? Dawid poszedł spędzić czas z Bogiem. Wow! Jeśli chcemy nauczyć się być człowiekiem, który jest, który zachęca, zachęca cały czas, musisz nauczyć się relacji z Duchem Świętym. Jeśli nie, to będziesz nadal takim smutnym chrześcijaninem, który będzie słowami próbował przekonać, że Bóg jest dobry, a całe jego ciało mówi, że jest tragedia. A całe jego ciało mówi, że jest tragedia. Kolejna rzecz. I to jest niesamowicie ważne. Bycie człowiekiem drugiej szansy zachęca. Kto jest wdzięczny Bogu za to, że Bóg jest Bogiem, który jest Bogiem nie tylko dwóch drugiej szansy, ale też kolejnej? Aleluja. Powiem Ci tak, żebyś lepiej to zrozumiał. Gdyby Bóg nie był Bogiem drugiej szansy i kolejnej szansy, to prawdopodobnie byłbyś już popiołem. Ale jako, że Bóg jest Bogiem kolejnej i kolejnej i kolejnej i kolejnej szansy, to możesz czerpać niesamowitą nadzieję z tego, ale on chce też, aby jego lud był ludem, który daje drugą, kolejną i kolejną szansę. Dzieje apostolskie, 11 rozdział, 25 werset. Będę czytał od 25 wersetu. Potem poszedł do Tarsu, aby odszukać Saula, Barnaba. A gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii. I tak się ich sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem w zboże i nauczali wielu ludzi. W Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. I zauważmy taką jedną rzecz. W Antiochii wybuchło swego rodzaju ogromne przebudzenie. Tysiące ludzi nawraca się do Chrystusa. Wow. I apostołowie myślą, z kogo by tu wysłać, to nie wysłali kogoś z tej wschodniej flanki, ze wschodu, aby przyjechał do takiego kościoła i powiedział, o, rany, co się u was dzieje, troszkę za mocno jest. Oni po, Nie posłali kogoś takiego, kto by przyjechał i by stłamsił, który by wprowadził takie poukładane, fajne, chrześcijańskie, jakieś, jakąś formę. Ale oni wysyłają Barnabę po to, aby pojechał i zachęcił ich jeszcze bardziej. Aby to jeszcze bardziej eksplodowało. Ważna rzecz. Chrześcijaństwo z założenia nie miało być czymś, gdzie chrześcijanie spotykają się w budynku. Chrześcijaństwo zawsze, zawsze było ruchem. Zawsze było ruchem. Mam wrażenie, że my nasze chrześcijaństwo zbyt często sprowadzamy do spotkania tutaj, w tym budynku. Pomyślmy na to. Chrześcijaństwo zawsze było ruchem. To zawsze był ruch, a nie budynek. A więc chrześcijaństwo było czymś, czego nie da się ogarnąć, czego nie dało się do końca poukładać, nie dało się wybrać właściwej formy. Chrześcijaństwo to tak jakby świadomie dopuszczony chaos. I Barnaba zostaje wysłany do tego świadomego chaosu, aby jeszcze bardziej rozkręcić, jeszcze bardziej ten chaos wzburzyć, i co czytamy dalej? I Biblia mówi, że dopiero wtedy tam było wielu ludzi, którzy oddali swoje życie Chrystusowi. Wow. Ale zanim poszedł Barnaba, to popatrzcie jeszcze jedna rzecz. To Biblia mówi o tym, że on nie poszedł tam sam. Udał się do Tarsu, aby odszukać Saula. I są tacy ludzie w moim życiu, którzy mówią, dobrze by było Marcin, abyś tam pojechał. Jedź ze mną. To są Ludzie typu Barnaba, którzy idą, aby Cię szukać, aby zabrać Cię w pewne miejsce, ponieważ wierzą, że bycie tam coś przemieni w Twoim życiu. Miałem ostatnio taką sytuację, kiedy pastor pewnego kościoła, taka topowa dziesiątka wzrastających kościołów w Polsce, mówi do mnie tak, Marcin, słuchaj, bierz Anię i jedziemy na konferencję. Ja płacę za wszystko, Ciebie nic nie obchodzi. My żeśmy nie pojechali z różnych powodów, ale chcę Wam pokazać mentalność. To jest mentalność Barnaby. To są ludzie, którzy będą patrzeć na twój potencjał. Ludzie zachęty będą o ciebie walczyć, widząc twój potencjał. Powiem ci coś, czego być może możesz nie rozumieć. Ty sam nie jesteś w stanie zobaczyć w sobie potencjału, który jest w tobie. Tylko ludzie, którzy są gdzieś dalej od ciebie, którzy przeszli już jakąś drogę, są w stanie dostrzec potencjał, który jest w tobie. Kiedy patrzę na Kościół Jeruzalem w Kamiennej Górze, kiedy patrzę w ogóle na miasto Kamienna Góra, to wiem, że Bóg ma tu mnóstwo potencjału. I naprawdę ja wierzę w wielkie rzeczy dla tego miasta. Bóg chce coś robić przez każdego z nas tutaj, w tym kościele, w tym mieście. Ale potrzebujemy ludzi takich jak Barnaba, którzy przyjdą, znajdą cię i powiedzą słuchaj, dobrze by było, żebyś był tam, dobrze by było, żebyś był tam, dobrze by było, gdybyś... Ten weekend sobie poświęcił, jedziesz ze mną, ponieważ ja chcę ci coś pokazać. I dobrze by było, gdybyś ty powiedział, okay, jadę. Dlaczego? Bo wiem, że nic nie wiem. Dzieje apostolski 15 rozdział, to jest dość ciekawa historia Pawła, który był bardzo radykalnym przywódcą. Biblia mówi tak, 15 rozdział, 36 werset. A po kilku dniach rzekł Paweł do Barnaby, Wybierzmy się w drogę i odwiedźmy braci we wszystkich miastach, w których zjastowaliśmy Słowo Pańskie, aby zobaczyć, jak im się powodzi. Ale Barnaba chciał zabrać z sobą również Jana, zwanego Markiem. Wow! Jan, zwany również Markiem, to jest ten człowiek od 16 rozdziału Ewangelii Marka, to jest ten człowiek, który napisał Ewangelię Marka. I zobaczcie mentalność Barnaby. Okej, okay, jedziemy tam, jedziemy tam, ale zabierzemy kogoś z sobą. Ale zabierzemy Marka. Dlaczego? Po to, aby wzrastał. Paweł natomiast uważał za słuszne nie zabierać z sobą tego, który odstąpił od nich w panfilii i nie brał udziału wraz z nimi w pracy. Buu, są tacy przywódcy, kiedy raz się poślizgnąłeś, to nie będziesz miał szans już więcej się pośliznąć. bo nikt ci nie dał łyżew ani nart. Są tacy przywódcy. Paweł to była krótka piłka. Paweł, któremu okazano tyle łaski, tyle zaufania, sam nie był w stanie tego zrozumieć. Pomyślmy o tym. Tyle łaski, Panie, tyle zrozumienia. Czy ja zawsze rozumiem innych? Czy daję drugą szansę? Ale drugi list do Tymoteusza, czwarty rozdział, jedenasty werset. Apostoł Paweł, który siedzi w więzieniu, przechodzi pewną metamorfozę. Czwarty rozdział, jedenasty werset mówi tak. Tylko Łukasz jest ze mną, to mówi Paweł. Weź Marka i przyprowadź sobą, bo mi jest bardzo potrzebny do posługiwania. Wow. Paweł, który był radykalnym, twardym przywódcą po spotkaniu z Barnabą, być może zrozumiał, że to, to może nie było zbyt mądre, aby nie brać Marka. Mnie okazano tyle łaski, mi przybaczono, mi zaufano, a ja go nie wziąłem, bo on raz nie zrobił czegoś, co ja chciałem. Widzimy, że apostoł Paweł w tym wersecie jest już po pewnej przemianie. Czy jesteś człowiekiem drugiej i kolejnej szansy? Czy jesteś człowiekiem zainteresowanym, co dzieje się w życiu drugiej osoby? Dla mnie to, co robi Barnaba, to jest najważniejsza rzecz w Kościele. Wyłapywanie Pawłów, wyłapywanie Marków, to jest dla mnie najbardziej istotna rzecz. Ten, kto mnie zna, ten wie, że to najbardziej mnie kręci. Chciałbym oglądać rozwój ludzi dookoła mnie, chciałbym umieć robić wszystko to, co mogłoby tym ludziom pomóc rozwinąć ich potencjał. Chciałbym być taką osobą. Wiecie dlaczego? Bo całkiem niedawno zrozumiałem jedno. Moje życie jest dla innych. Moje i twoje życie jest dla innych. Kolejna rzecz. Kolejna rzecz to taka, że bycie człowiekiem poświęcenia zachęca. Barnaba był również człowiekiem poświęcenia. Wielu ludzi tydzień, tydzień poświęca się, aby Kościół Jeruzalem w Kamiennej Górze funkcjonował. Są to ludzie, których często nie widzimy, są to ludzie, którzy siedzą głęboko w piwnicach tego budynku, ale oni co tydzień są tutaj po to, aby ten Kościół mógł normalnie funkcjonować. Dzieje apostolskie, 15 rozdział, 24 do 27 wersetu, Biblia mówi tak. Ponieważ usłyszeliśmy, że niektórzy spośród nas zaniepokoili was naukami i wzburzyli dusze was, wasze bez nas, naszego upoważnienia, postanowiliśmy jednomyślnie posłać do was wybranych mężów wraz z umiłowanymi naszymi Barnabą i Pawłem. Ludźmi, którzy oddali życie swoje dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wysłaliśmy wtedy Judę i Sylasa, którzy wam to samo ustnie powiedzą. Zauważcie jedną rzecz. Wysłaliśmy Barnaby i Pawła, którzy... Co zrobili? Jak Biblia mówi? Oddali swoje życie, oddali swoje życie dla Jezusa Chrystusa. To znaczy oddać? Poświęcić. Dlaczego my lubimy tak bardzo opowieści o misjonarzach? Dlaczego my bardzo lubimy opowieści o prześladowanym kościele? Lubimy? Lubimy. Dlatego, że słyszymy tam o ludziach poświęcenia. Słyszymy o ludziach, którzy się poświęcają, którzy poświęcają swoje życie. I teraz zadaj sobie pytanie, cóż stoi na przeszkodzie, abym ja był człowiekiem poświęcenia? Dlaczego mam podziwiać innych, skoro inni też mogą podziwiać mnie? Wow. Amen. Na początku mojego chrześcijaństwa podjąłem taką decyzję. Zresztą ja chyba we wszystkim, w czym byłem, zawsze podejmowałem taką decyzję. Jeśli grałem w piłkę, to wiecie, to ja się angażowałem na 100%. <grych> na 100%. Wszystkie treningi, trenowałem jeszcze trampkarzy i juniorków i kogo tam można było trenować, to się ich stałem trenować. Zawsze we wszystko wchodziłem 100%, bo wiem, że jeżeli będziemy w niektóre rzeczy wchodzić tylko w połowie, to nie będzie to ani dla, dla mnie dobre, ani dla tej drugiej strony. Dlatego na początku swojego chrześcijańskiego życia podjąłem taką decyzję. Panie Boże, jeśli jesteś naprawdę... Jeśli Jezus Chrystus jest prawdziwy, jeśli Jezus Chrystus i wszystko to, co się dzieje w moim życiu, to jest prawda, to ja idę za tym, ze wszystkim, co mam. Nie chcę pół na pół, ale chcę iść za tym całym swoim sercem. Jeśli jesteś człowiekiem poświęcenia, to jesteś niesamowitą inspiracją dla innych ludzi, którzy się być może jeszcze obawiają, czy się tak poświęcać, czy się nie poświęcać. Gdyby nie tacy ludzie jak Paweł, jak Barnaba, gdyby nie ich poświęcenie, Gdyby nie poświęcenie pierwszego Kościoła, to chrześcijaństwo przestałoby istnieć. Ale dzięki temu, że oni byli, dzięki takiej postawie, my dzisiaj po upływie dwóch tysięcy lat, lat możemy cieszyć się Kościołem. Amen? Patrząc na swoje życie, to pewnie jest jeszcze więcej i więcej i więcej i więcej do poświęcenia. Ale wiecie, chciałbym, abyśmy mieli takie pragnienie, aby wypełnić 100% Bożej woli, a nie 80%. Chciałbym, abyśmy w naszych sercach wzbudzali takie pragnienie, aby to było 100%. Nieważne, gdzie będę mieszkał, czy będę mieszkał w domu, czy będę mieszkał w mieszkaniu, nieważne, czy będę jeździł rowerem, czy będę jeździł samochodem, ale ja chcę w 100% wypełnić Boży Plan dla mojego życia. To jest ciężkie. I ostatnia rzecz. Bycie człowiekiem pozytywnych słów zachęca. I chcę ci coś powiedzieć. To wcale nie jest trudne. Bycie człowiekiem pozytywnych słów wcale nie jest trudne, tego się można nauczyć. I teraz takie ćwiczenie. Odwróć się do swojego znajomego i powiedz, że ładnie wygląda. Ładnie wyglądacie. OK, wcześniej nie powiedziałem tego, zanim to zrobisz, to zastanów się, co ten mąż tej, tej kobiety może powiedzieć. Nie przemyślałem tego. Sorry. Bądź człowiekiem, który po prostu zachęca swoimi słowami. To naprawdę nie jest ciężkie. I pozwólcie, że pokażę wam teraz coś na sam koniec na temat daru prorokowania. Ponieważ tutaj wiele błędów pojawia się w naszym chrześcijańskim życiu. Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, trzeci werset, to jest tekst z Biblii Warszawskiej. I to jest jedyna Biblia na świecie, która przetłumaczyła to w taki sposób. Ja nie wiem, Szczerze wam powiem, że nie wiem, to co podpytałem kogoś, to wytłumaczył mi to w ten sposób, że być może to wynika z tego, że Biblia była tłumaczona w czasie głębokiej komuny i może to miało wpływ na to, może to jest jakaś naleciałość, ale zobaczcie jakie to jest dziwne. Biblia mówi tak, 14,3, a kto prorokuje mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. Gdzieś tam ostatnio spotkałem w szkole człowieka, który został w swoim kościele potraktowany w ten sposób, że podszedł do niego brat w kościele i mówi tak, słuchaj, ja mam dar napominania i duch mi powiedział, że ty masz w kościele nie mówić tak i tak. Nie możesz tego mówić, po prostu, bo ja mam taki dar i postawa tego człowieka mówiła tak. Ja mam taki dar, więc ja mam prawo ci powiedzieć to, co chcę. I nie chcecie wiedzieć, co ja myślę na temat takiej osoby. Może tego nie powiem ku napomnieniu i pocieszeniu. Biblia Tysiąclecia mówi tak, ten sam werset. Ten zaś, kto prorokuje, mówi ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze. Nie ma napomnienia. I teraz cały chrześcijański świat mówi, uuu, wow. Biblia Tysiąclecia, Biblia Warszawsko-Praska. Ten zaś, kto prorokuje, mówi ku zbudowaniu ludzi, ich pokrzepianiu i pociesze. Znowu nie ma napomnienia. Wszystko takie pozytywne, takie amerykańskie. Bo jak coś jest pozytywne w kościele, to jest amerykańskie, a jak jest amerykańskie, to jest złe. <grywa> Biblia poznańska. Natomiast mówiący z natchnienia Bożego przemawia do ludzi, aby ich zbudować, pocieszyć i zachęcić. Wiecie, gdzie jest problem? Problem jest bardzo prosty jest ludzki. Słowo napomnieć w języku greckim może być przetłumaczone jako napomnieć i zachęcić. Tłumacze polscy wybrali tę drugą wersję w czasach głębokiej komuny. To jest jedyna Biblia na świecie. Słuchajcie która ten fragment w taki sposób przetłumaczyła. W żadnej angielskiej wersji nie, nie, nie znalazłem takiego tłumaczenia. Dlatego, że twórcą każdego proroctwa jest Duch Święty, który jest kim? Pocieszycielem. Duch Święty jest pocieszycielem. On zajmie się twoim napomnieniem. Duch Święty zajmuje się naszym napomnieniem. Ale robi to sam na sam i robi to w pocieszeniu. I robi to w zachęcie. pocieszający sposób. Dlatego apostoł Paweł powiedział taką jedną rzecz. Chciałbym, abyście wszyscy prorokowali. Dlaczego? Bo to służy pocieszeniu, to służy zbudowaniu, to służy pokrzepieniu, to służy zachęceniu i na tym polega dar proroctwa, aby zachęcić innych ludzi. Nowotestamentowe proroctwo to jest proroctwo zachęcające. Bóg nie chce, aby ktoś tutaj wychodził i mówił mm, ta, ta, ta, ta, ta, ta, i niszczył swój lud. Nie takie są założenia Boże. Nie po to Bóg tak bardzo ukochał człowieka, że posłał swojego syna na krzyż Golgoty, aby później przychodzić dołować człowieka. Dla mnie jest to nielogiczne. To kazanie nie służy temu, żebyś powzdychał i pomyślał, o, jak fantastyczny był ten Barnabach. Ale to kazanie z założenia jest po to, abyś coś z tym zrobił. Chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Zacznijmy być wykonawcami Bożego Słowa, a nie tylko słuchaczami. Za dużo mamy słuchaczy. Boże Słowo mówi, że błogosławiony nie ten, kto słucha, lecz ten, kto wykonuje Boże Słowo. Amen? Ten, kto jest wykonawcą Bożego Słowa. Za dużo mamy wykonawców. Słuchaczy, przepraszam, wykonawców, chcemy mieć dużo. Prorokuję. Będą, będzie dużo wykonawców. Przed nami kolejny tydzień, kochani. Przed nami kolejny tydzień, tylko od Ciebie zależy, czy Ty w tym tygodniu będziesz człowiekiem, który zachęci. Tylko od Ciebie zależy, czy Ty będziesz człowiekiem, który będzie wypełniał Boże Słowo, tylko od Ciebie zależy, co Ty będziesz mówił w stosunku do innych ludzi. Czy będą to słowa pozytywne, czy będą to słowa pogardy. To wszystko zależy od Ciebie, to jest Twoja decyzja. I niech Pan Bóg Cię w tym błogosławi. Amen.